Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 32. W bazarze, przed sklepami galanteryjnymi, łokciowych towarów, przed drzwiami, na których Chińczyk z krzywą gębą wymalowany, wiszą buty safianowe, oznaczające, że tu obuwia i herbatę sprzedają. Przed budkami kramerskimi roi się mnóstwo ludu. Kupiec z wyczesaną długą brodą i w długim czarnym surducie, w kolorowej koszuli wyłożonej na spodnie, a kupcowa w chusteczkach jedwabnych skręconych na wierzchu głowy. Smoleńskie wieśniaczki w wyszywanych gorsecikach i pstrych sarafanach w oryginalnym ubraniu głowy. Z dwoma różkami nad czołem. Wieśniacy w szarych siermięgach, Kolorowych koszulach i łapciach. Wreszcie ludzie w paltotach i frakach. Żołnierze w smutnych swoich płaszczach. Tłumią się, targają, A wrzawa ta kupcząca robi to miejsce Punktem środkowym ruchu i życia miasta. Między tymi tłumami Pokazywali mi przechadzającego się księcia Czerkieskiego, którego rząd moskiewski skazał na wygnanie do wjazmy. Ciekawie tłumy przypatrywały się mi, więźniowi na wozie, otoczonemu znacznym konwojem, gdy przyjeżdżałem przed kramerskimi budami litościwa przekupka sprzedająca bliny i sławne wiazemskie pierniki, przybiegła do wozu i ofiarowała mi jałmużnę kilka blinów nie przyjąłem jałmużny lecz nie widziałem iż przekupka odchodząc od wozu położyła bliny za mną na siedzeniu jak w Polsce toruń tak w Moskwie wiazma słynie piernikami lecz smak wiazemskich pierników nie jest tak smaczny jak to ruńskich. Zawieźli mnie do majora komenderującego tutejszymi inwalidami. Wypadła mi dniówka w wjazmie, lecz major kazał natychmiast odprawić mnie w dalszą drogę, przeczytawszy surowe względem mojej osoby rozkazy Paszkiewicza. Tyle więc tylko zabawiłem w wjazmie, ile czasu Potrzeba było na sprowadzenie nowej podwody i nowych konwojnych i na wypłacenie mi strawnego. Wjazma była kiedyś stolicą udzielnego księstwa. Historia jego jest mało znaczną. Ostatnim wjaziemskim księciem był Jan Światosławicz Witold 1403 roku zdobył i przyłączył wjazmę do Litwy. Daniel Szczenia, wódz moskiewski, w końcu XV wieku zabrał wjazmę i przyłączył ją do Moskwy. Wjazma Pamiętną jest pokojem zawartym roku 1634 między Polską i Moskwą, o którym wyżej mówiliśmy, i bitwą między Francuzami i Moskalami, zaszło tu w październiku roku 1812. Miłoradowicz i Płatow, chcąc przeciąć Francuzom drogę do odwrotu, uderzyli na nich pod wjazmą, lecz po całodziennym, krwawym boju na polach okolicznych i w samym mieście dokazać tego nie mogli. Francuzi stracili w tej bitwie cztery tysiące i dwa tysiące wziętych do niewoli. Następni marszałkowie mieli udział w jaziemskiej bitwie. Nej, Dawust, wicekról włoski i książę Józef Poniatowski. Rozdział szósty Zostawiliśmy już wjazmę za sobą. Wola cara pędzi mnie coraz dalej i dalej. Posuwam się niechętnie bo każdy krok pomnaża przestrzeń oddzielającą mnie od ojczyzny. Dawno to już wiadomo, że kraj stracony, do którego nie ma powrotu, jest najmilszy. Nikt też bardziej nadwygnańca nie kocha ziemi swojej. Długa tęsknota opromienia i sprowadza na ojczyznę święty blask miłości i chwały i wszystkiego dobra, do którego dusza Pragnie, a serce rwie się jak do Boga. Podobnie i wolność, lepiej się ocenia w niewoli, bardziej się wtedy daje uczuć jej ważność i potrzeba do szczęścia ludzkiego. Lecz nigdy nie oceni wolności i nigdy nie pozna się na prawdziwej jej wartości niewolnik z urodzenia, któremu w duszy myśl się spaczyła. A żeby ocenić wolność, potrzeba ją w duszy posiadać, bo wola jest warunkiem ducha, jako taka pochodzi od Boga i ludzie posiadają ją z łaski Bożej. Dopiero wola uzacnia i dopełnia człowieka, bez niej człowiek jest niezupełny, a czynności jego nie noszą duchowej cechy. Ona więc jako warunek i treść ducha uzupełniająca człowieka I najdzielniej pomagająca do postępu, do doskonałości człowieka Jest jego szczęściem W Moskwie ukazy, historycy, poeci, literaci, urzędnicy I cały ten carski naród Głosi, iż wolność jest nieszczęściem narodów I mieszają ją z samowolą Wywodzą oni wbrew rozumowi, przyrodzeniu i Ewangelii, że człowiek stworzony jest do niewoli i że niewola tylko prowadzi narody do szczęścia i doskonałości. Naród, który ma takie pojęcie wolności i dla którego potrzebną jest niewola, słusznie uważany jest za będący poza cywilizacją. Naród, który wyznaje, że niewola i despota jest z łaski Bożej, że człowiek samowładca jest wizerunkiem Boga, jakoby drugi Bóg na ziemi, jest nieszczęśliwy, bo jeszcze nie dojrzał prawdy. Nieszczęśliwy jest więc naród moskiewski, chociaż o tem nie wie. Ubolewamy nad nim, jak nad niewolnikiem, jak nad grzesznikiem, który wbrew duchowi uznaje niewolę za pochodzącą od Boga. Człowiek i naród wolny nie jest ten, który się kieruje i działa za popędem namiętności wyobraźni, a słucha swojej woli i chęci wbrew woli ogólnej. Nie jest zaś wolnym, dlatego że świat jego zjawiska lub inne pojedyncze wole przemogą go i zniszczą, jako tego, który wystąpił z ogólnej harmonii. Wolnym jest ten, który za zasadę swojej woli uznaje rozum. Rozum i rozsądek, gdy kieruje czyją wolą, nakieruje zawsze na miejsce słusznie się człowiekowi należące wśród ludzi bez szkody innych indywiduów, w zgodzie z dobrem i wolą wszystkich. Samowola jest więc złą wolą, bo zaprzecza innym wolom, działa przeciw nim i stara się je zniewolić. Samowola więc, jako niewola innych, jest własną niewolą. Bóg nie jest samowolnym, bo Bóg jest duchem, wszystko ogarniającym i objawiającym się według woli, to jest istoty swojej. Bóg też rządzi światem, nie niszcząc woli świata. On rządzi, a przez niego tysiące czynników, żywiołów, zupełnie wolno działa. Kombinuje się, zależne tylko od sił, które jak rozum w człowieku, Zgodnie z ich naturą, tak, a nie inaczej, tworzyć i działać im nakazują. Tak samo Bóg rządzi ludźmi, nie niszcząc ich wolności. Owszem, wolności te są Jego dziełem, wypłynęły z Jego ducha, a są istotą ludzkiego ducha. Widzimy też, iż wolność ludzka nie zaprzecza Bożej i że one łączą się z sobą i sprawiają porządek. Państwo więc, w którym jeden człowiek zaprzecza wolności wszystkim, nie ma podobieństwa do bożych rządów. Istnieje ze szkodą ducha jako złamanie odwiecznego porządku. W państwie despotycznym wszyscy poddani są zarazem niewolnikami. I nie mają prawa inaczej myśleć i chcieć jak ich władca. Bo on nad nimi i strachem w nich panuje i grozi jako straszliwy huragan. Tysiące sprężyn przez niego zaprowadzonych wykonywa jego wolę, ażeby wszystkie wole były jako jego, czy ona jest złą czy dobrą. Przed sądem zaś historii i rozumu Samowładca usprawiedliwia niewolę wszystkich zdaniem, iż on wolę wszystkich łosabia, co może tylko jeden Bóg. Samowładca jako człowiek myli się, wolę swoją przemienia na samowolę i nikt mu nie może sprzeciwić się, powstrzymywać i odwrócić na dobrą drogę. Państwa więc samowładne nie mogą być obrazem rządów bożych, jak to szumnie głoszą służalcy despotów, bo niszczą wolności ludzkie, bo nie mogą się inaczej z nimi zgodzić, tylko je wyniszczając, bo opierają się na niewoli, która przecząc wolności przeczy istocie ducha, a tem samym nie uznaje samego ducha. W państwie więc Samowładnem panuje samowola, jest ono jej przedstawicielem, a zarzut samowolności, jaki robi wolności, do niego właściwie należy. Pysze, z jaką carowie zasiadają tron mostwy, nic nie wyrównywa w Europie. Potęga, jaką posiadają, mając pod sobą kilkadziesiąt milionów posłusznego, niewolniczego i drżącego przed nimi ludu, jest straszną. Ta to potęga, przed którą korzą się monarchowie i ludy, wyrobiła w nich przekonanie, iż są namiestnikami bożymi, jakby bogiem ziemskim, podobnym zupełnie Sposobem jak w dzikich, średniowiecznych władcach Hunów lub Mongołów, którzy głosili się jako posłańcy Boży, miecze lub bicze Boże. Lud moskiewski w niektórych głuchych i oddalonych prowincjach nazywa cara ziemskim Bogiem, radzącym się i odbierającym bezpośrednio rozkazy od cara niebios. Na jedno jego skinienie masy występują z domów, porzucają swoje majątki. Gdy zechce, matki zaprą się swoich synów, literaci i poeci zadrżą przed swoją myślą, która w głowie zdawała się wystawiać niesłuszność i złe niewoli. Czemże się to dzieje, że pod panowaniem strachu, który przejmuje szpiki, musk każdego z poddanych cara Wszyscy będący w służbie Wykonywają obłudnie swoje obowiązki Sprzedają carską sprawiedliwość Kradną jego kasy Przeniewierzają się na każdym kroku Od zarzutu pokątnych złodziejstw Nie są wolni najwyżsi dygnitarze Wiadomy jest ukaz Mikołaja oddający za złodziejstwo kilku generałów pod sąd. Od żołnierza do feldmarszałka, od kancelisty do ministra, wziątki, sprzedajność, poboczne dochody na urzędzie, kradzieże ukryte są znakomitą rubryką w budżecie każdego urzędnika. Po skończeniu szkół który się Moskal nauczył czytać i pisać, cokolwiek arytmetyki, kilku sfałszowanych faktów z historii, coś tam z przyrodzonych nauk, młody człowiek wstępuje do biura jako kancelista i służy wiarą i prawdą, wieroi i prawdoj, wziątek nie bierze, jest pilny w pracy, formalista, Pokorny, aż do podłości i czestny, to jest nic nie kradnie. Gdy dostanie pierwszy lub drugi czyn, znota katońska idzie w kąt, a nasz urzędnik stara się o poboczne dochody. Słowo na dół, jakiego nie mamy w swoim języku, a które zdaje się oznaczać coś podobnego do oszukaństwa, zastępuje miejsce frazesu. — Służył wieroj i prawdoj. Jeżeli kto miał sumkę, ofiaruje mu. Urzędnik zrywa się oburzony, krzyczy, łaje, niegodziwca, który go chciał przekupić, grozi, że doniesie o tym postępku wyższej władzy i tak dalej. Lecz interesant, nie trwoży się groźbami, nie ucieka przed krzykiem i nie korzy się przed cnotą urzędnika bo wie, że ta surowość obyczaju jest tylko okazaniem, że datek jest mały, że osoba takiego czynu nie zniży się i nie splami się przyjęciem drobnostkowego podarunku, że aby ją kupić, potrzeba ofiarować sumę godną powagi wysokiego czynu, godną surowej cnoty urzędnika. Interesant więc ofiaruje większą sumę, lecz oburzenie się urzędnika nie znika. Dopiero znakomita suma zmniejsza je. Urzędnik wtedy przyjmuje pieniądze, obiecuje wszystko zrobić i niesprawiedliwość wygrywa. Oto wchodzi do kancelarii bogaty kupiec. Przypadkiem brzękło mu złoto lub srebro w kieszeni. Spojrzyj w tej chwili na twarz kancelistów Jakie promienne, wszyscy są grzeczni, uprzejmi dla interesanta, a jestem pewny, że interes swój załatwi jak najlepiej. Jeżeli czynownik przyjmie mały datek i uważa, że za niego nie warto sprzedać litery prawa, wówczas nie prowadzi sprawy według myśli dawcy, a gdy interes upadnie, śmieje się, z łatwo wiernego i powtarza z chlubą przed swoimi kolegami – wotka, ja jewo na dół. Przy liwerunkach, podradach i rozmaitych dostawach dla skarbu i wojska dzieją się ogromne kradzieże. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.